Wiecie, wszyscy mówimy o, o wolności, dzisiaj temat jest wolność, ale moim tematem głównie dzisiaj będę mówił o hejcie, będę mówił o słowach nienawiści. Chcę bardzo mocno dzisiaj poruszyć ten temat i, i chcę dotknąć tego. Może dlatego też, że, że moje życie w tym obszarze też nie jest idealne, że potrzebuję zmiany w tym temacie i odczuwam, że wszyscy jako Kościół potrzebujemy tej zmiany. Że to jest taki czas, kiedy powinniśmy Uderzyć się w pierś i zapytać siebie, czy oby wszystko jest ze mną w porządku. Jak tutaj siedzimy, jak śpiewamy, wiecie, wolność jest w Jezusie. Zgadza się? Amen. Jezus jest kompletną naszą wolnością. I chcę wam powiedzieć, że w tym tygodniu, a właściwie wczoraj razem z Anią byliśmy na, byliśmy na lotnisku w Brukseli. I chcę wam powiedzieć, że takiego przeżycia już dawno nie miałem. Czułem się tam, jakbym był w ciemnej dolinie. To było takie miejsce, że weszliśmy na terminal razem z Anią i ona się mnie pyta, czy ja to czuję, a ja to czułem. Że coś, tam jest niepo, że coś tam jest nie halo. Że w powietrzu jakby coś wisi, że zaraz się coś wydarzy. Co chwilę przychodzą ludzie, wiecie, z karabinami, cali, cali gdzieś opatuleni w te wojskowe rzeczy, palcem na spuście, idą, chodzą tamtędy i czuję, że coś jest niewłaściwe. I to był moment, którym chcę wam powiedzieć, że zrozumiałem zrozumiałem pewną rzecz. Czasami, kiedy słuchamy pewnych rzeczy, to one nie są na tą chwilę i nie, i nie do końca je rozumiemy. I kiedy pastor w zeszłym tygodniu mówił kazanie, przepraszam, ale kompletnie nie zrozumiałem sensu tego kazania, nie wiedziałem, o co w nim chodzi. Wiecie, wyszedłem z tego miejsca, wróciłem do domu, siedzieliśmy przy obiedzie i mówię do Ani, mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, co jacy chciał przekazać. Nie wiem. Naprawdę... Nie wiem, nie dotknęło mnie to w tamtym momencie. Ale byliśmy w piątek, na, byliśmy w piątek na, na takiej kolacji w firmie mojej żony. I kiedy siedzieliśmy na tej kolacji, jej szef, podczas całego tego zebrania, gdzie, gdzie szef rzuca prezentację, tam są słupki, jak wzrośliśmy w tym roku, ja kocham takie zebrania w mojej firmie. Słyszę zawsze, rośniemy, rośniemy, rośniemy i wszystkim tak dobrze. Ale kiedy przeszła ta część, on zaczął mówić Boże Słowo. On zaczął mówić, czytać z Bożego Słowa. I wiecie, on przeczytał fragment, który pastor czytał w zeszłym tygodniu. To jest Księga Wyjścia, 33 rozdział, wersety od 18. I Boże Słowo mówi tak. Mojżesz poprosił, pokaż mi proszę Twoją chwałę. Odpowiedział, ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę też przed Tobą imię J-H-W-H, Jachwę, bo okazuje łaskę temu który ją okazuje i darzy miłosierdziem tego którego nim darzę jeszcze raz bo okazuje łaskę temu któremu ją okazuje i darzy miłosierdziem tego którego im darzę nim darzę następnie powiedział mojego oblicza zobaczyć nie możesz człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu oto jest miejsce przy mnie wskazał pan ustaw się na tej skale gdzie będzie przychodziła moja chwała. Umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię ci moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu, mojego oblicza. Nie zobaczysz. W kontekście całego tygodnia, wiecie, ja wyszedłem z nabożeństwa i mówię, Panie, powiedz mi, pokaż mi, co Jacek chciał przekazać. Powiedz mi, co pastor chciał mi powiedzieć, co chciał powiedzieć do mojego życia. I na tamtą chwilę tego nie rozumiałem. I chcę Wam powiedzieć, że nauka, jaka dla mnie płynie z tego dnia, z tego tygodnia jest taka, że nie oceniam, nie oceniam czegoś, co usłyszę od razu. Bo nie wiem kiedy doświadczenie, nie wiem kiedy inni ludzie doprowadzą mnie do momentu, kiedy ja to zrozumiem. Kiedy Bóg mnie przez to przeprowadzi. I chcę wam powiedzieć, kiedy tam byliśmy na tym lotnisku, pomyślałem o tym słowie i byłem pewny, że Bóg jest ze mną i nic się nie wydarzy. I byłem pewny, że Jego dłoń jest ze mną, że jestem przykryty Jego dłonią i nic mi się nie stanie. I nie wiem, jak Ty masz w swoim życiu, ale chcę Wam powiedzieć, że mamy tendencję do tego, żeby szybciej powiedzieć niż pomyśleć. Mamy tendencję do tego, żeby szybciej ocenić niż poczekać i zobaczyć, co się wydarzy. W kontekście tego, co się stało w Gdańsku, chcę Wam przeczytać pewną rzecz. Wolność jest wartością bezcenną. Amen? Trzeba jej bronić, zawsze bronić. Przeżywamy dziś w Gdańsku nowy, dziejowy, historyczny moment. Cała Polska czeka, może nawet nie tylko Polska. Trzeba przywrócić moralną równowagę w naszym kraju, w naszych sercach. Trzeba skończyć z nienawiścią, która jest wszędzie, na ulicach, w mediach, w polityce, ale nawet w kościele. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawym oskarżeniem innych nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę. Będziemy odtąd tego przestrzegać. Zbudujemy na nowo nasze wspólne polskie życie. I to powiedział ojciec Ludwik Wiśnieński, dominikanin, honorowy obywatel Gdańska. I to, co ja chcę wam powiedzieć przez to, to mam nadzieję, że w tym momencie refleksji, w tym momencie zadumy, skończymy to robić w naszym kościele. Skończymy to robić w naszym kościele. Wiecie, mam wrażenie, że my jako ludzie wierzący trochę się zagalopolowaliśmy też z naszej wolności. Trochę żeśmy zboczyli z pewnego toru. Kiedy Bóg mówi, że daje nam swoją dłoń, aby nas chronić, to ta, tą dłonią są też Jego przykazania, które my tak często mijamy. To są te rzeczy, o których Bóg mówi nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem w Kościele chcę Wam powiedzieć, zabijamy się każdego dnia i nie jestem wolny od tego. To jest kazanie tak samo do mnie, jak do Ciebie. Każdego dnia potrafimy zabić, potrafimy wbić drugiej osobie sztylet w plecy. Wiecie, może świadomie, może nieświadomie, ale robimy to. I wierzę w to, że to jest moment, kiedy przestaniemy to robić. Kiedy każdy z nas weźmie w końcu odpowiedzialność za swoje życie. Przestaniemy ją przerzucać na wszystkich w koło. Politycy źli, szef zły, pastor zły. Marcin zły, wszyscy są źli, ja jestem dobry. Ale może usiądziesz w pewnym momencie i zastanowisz się nad tym, co ja takiego wnoszę, co ja daję, że mam prawo do oceny innych ludzi. Kim jestem, aby oceniać? Kim jestem, aby mówić słowa, które ranią, które, które często zadają ból naszemu życiu? Światełko do nieba, niedziela, Gdańsk. Stoi prezydent, który wygłasza wcześniej przemówienie i mówi o tym, jak Gdański jest wspaniały, jak on kocha Gdańszczeń. Podbiega jakiś wariat, zabija człowieka i go nie ma. Na drugi dzień Jurek Owsiak rezygnuje z funkcji bycia prezesem fundacji. Wiecie, cała Polska na to patrzy, wszyscy na to patrzymy. Wszyscy, mam nadzieję, że mamy refleksję na tym i zastanawiamy się, co dalej. A ja to bardzo mocno wziąłem do kościoła. Wziąłem tą sytuację odniosłem do kościoła, odniosłem do swojego życia. Bo wiecie... Nie potrzeba wariata, który podbiegnie i wbije ci nóż w plecy. Bo z miłą chęcią zrobi to brat albo siostra. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest czas do tego, abyśmy zastanowili się, czy nie krzywdzimy słowami innych ludzi. Biblia mówi o tym, że słowa ranią. Że, język, że twój język może zranić innego człowieka. Marcin. A mnie to nie dotyczy, ja nie, ja nie zabijam, ja, ja nie kradnę, jestem w ogóle fajnym, jeszcze co tydzień chodzę do kościoła. Ale zastanów się, czy wychodząc stąd, czasami nie wracasz do domu i nie mówisz, ła, ale uwielbienie dzisiaj było kiepskie. Ewa dzisiaj nie miała dnia. Grzesiu dzisiaj tak brzydękolił na tej gitarze, nie dało się tego słuchać. A kazanie? Uuu, ja to bym powiedział kazanie. To, że coś nie trafia do kogoś bezpośrednio nie znaczy, że to nie rani. Wiecie, o większości rzeczy na swój temat dowiaduje się od innych ludzi. Nie bezpośrednio od tej osoby, która jest zainteresowana. Dowiaduje się od innych ludzi. Ale też i ja tak robię. Nie jestem od tego wolny, dlatego chcę, chcę z tego pokutować i wierzę w to, że to jest taki czas, kiedy będziemy z tego pokutować. Mówię o tym jeszcze w jednym kontekście. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu miałem sen. Wiecie, ja nie jestem mega charyzmatyczny. Generalnie koło pewnych rzeczy przychodzę, nie zastanawiam się nad nimi, zostawiam je. Po prostu one sobie gdzieś tam żyją swoim życiem. Ale pewnego dnia miałem sen, to było około pół roku temu. I to jest bardzo dziwne, ponieważ w tym śnie były dwa miejsca. Był nasz kościół i było takie miejsce, w które dzisiaj razem z młodzieżą jedziemy. To jest MDM w Głogowie, to jest takie spotkania młodzieży, gdzie cztery kościoły, Spotyka się cała młodzieżówka i oni tam razem przeżywają sobie Pana Boga. Razem tam mają, wiecie, mają słowo, uwielbienie. I te dwa miejsca. I, I wiecie co? Dzisiaj razem z młodzieżą właśnie tam jedziemy. I, i kiedy, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, kiedy myślałem o tym, mówię, że Bóg ma na to plan jakiś. Że na pewno jest w tym jakiś plan. A sen nie jest wesoły. Sen jest bardzo, bardzo, ale to bardzo niewesoły. Śniło mi się, że tak jak siedzimy, było nas tu trochę więcej, ale że każdy z nas miał, wiecie, siekierę w ręce. Każdy z nas się uśmiechał, każdy z nas biegał z tą siekierą w, tutaj po sali i rzucał w innych ludzi. I było pełno krwi i ludzie padali, a ludzie, którzy w nich rzucali, którzy rzucili, trafili, cieszyli się, podskakiwali. W kontekście tego, co się wydarzyło w Gdańsku, mogliśmy to zobaczyć tam. Kiedy facet wbija sztylet, kiedy, który wbija nóż, i co robi? Cieszy się z tego. Cieszy, biega po scenie. I wiecie, i wtedy taką scenę zobaczymy w naszym kościele, że ludzie biegają, rzucają się kierami, cieszą się z tego. I ludzie, którzy umierają, a chcę Wam powiedzieć, że w pierwszej, byłem w pierwszej trójce. Był pastor, był Waldek, byłem ja, był później Adam Kosiak, by, był Grzesiu, Grzesiu, jako pierwsze osoby i tak dalej, i tak dalej. One siadały w pierwszych rzędach, klęczały i pokutowały do Boga, a wszyscy inni dalej się wybijali. I po kolei każda osoba, która umarła, siadała, siadała w miejscu, klęczała na kolanach i pokutowała. I taki sam obraz, taki sam sen miałem w stosunku do tego miejsca, w które jedziemy. I to jest bardzo, wiecie, bardzo prorocze, bo kiedy zadzwonił do mnie Sławek przedwczoraj, mówi do mnie, Marcin, coś się dzieje złego. Ponieważ wszyscy na obkoło plotkują... Wszyscy naokoło wbijają sobie szpilki, tak mówi, i rozpada nam się młodzież w Głogowie, która była silna, która, która miała silny korzeń, która stała na twardej skale. I myślę sobie, myślę sobie, że w kontekście tego, o czym co się stało, co, o czym mówię, zastanówmy się, ja nie oskarżam nikogo, ale zastanówmy się, każdy jak z nas siedzi, czy oby ja nie wykorzystuję narzędzia, które mam do tego, aby ranić innych ludzi. Ja usiadłem i mocno się nad tym zastanowiłem. Hejt. Walt Disney kiedyś powiedział, jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to też zrobić. Wow. Wiecie, marzę o tym, żeby w naszym kościele panowała miłość, aby w naszym kościele panował pokój, aby w naszym kościele panowała serdeczność, aby w naszym kościele panowała jedność, nie mówię o jedności w kontekście tego, że mamy nie mieć różnych zdań. Ale z szacunkiem sobie je przekazujemy. Że ludzie nie wyskakują, wiecie, jak Filip z Konopi, że tak brzydko powiem, i nie atakują od razu każdego, każdą osobę odpowiedzialną za coś, co komuś się nie spodobało. U, Marcin, światła za mocno świecą. U, Marcin, piosenki dzisiaj za żywe były. U. I tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem to i tak o słabych rzeczach. Chciałbym, żebyśmy byli wolni od hejtu. Chciałbym, żebyśmy byli wolni od nienawiści. Wiecie, może to są pobożne życzenia. Ale wiem, że to idzie od każdego z nas. Że nagle wszyscy nie zaczniemy być inni, bo Marcin powiedział kazanie. Może się zastanawiasz. O, ciekawe, ciekawe, czy Marcin coś zmieni. Najpierw pomyśl o tym, czy ty coś zmienisz. Może najpierw zacznij od siebie. Chcesz zmieniać świat? Kto z nas chce zmienić świat? Wow, jest pięć osób, sześć. Super. Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. Wiecie, to co wydarzyło się w Gdańsku, wiem o tym, jestem o tym przekonany, że zaczęło się od słowa. I nie mówię o Bożym Słowie, tylko mówię o Słowie Nienawiści, które być może ten człowiek też gdzieś usłyszał, być może którego doświadczył, to zawsze jest coś, to jest złożony problem. My widzimy wariata, który już z czymś biegnie, już ma coś stworzone w głowie. Ale to zawsze zaczyna się od, od słowa, od czegoś małego. Być może dzisiaj krytykujesz kogoś, być może kogoś dzisiaj, być może kogoś dzisiaj gnębisz w ten sposób i nie wiesz, co wydarzy się za jakiś czas. Pamiętam sytuację z Kamiennej Góry. Też mieliśmy taką sytuację, kiedy Młody chłopak zabija małą dziewczynkę. Znam tego człowieka od małego. I wiem, jakie słowa on słyszał w swoim domu. Wiem, jakimi słowami był karmiony. I nie chcę teraz w żaden sposób nikogo, wiecie, zwalniać z odpowiedzialności. Bo to nie o to chodzi. Ale zastanówmy się nad tym, co mówimy do innych ludzi, o innych ludziach. Co robimy takiego, aby kogoś podnieść, a co robimy takiego, aby kogoś zgnoić. Wiecie, możemy śpiewać i mówić, że jesteśmy wolni, w Chrystusie jesteśmy wolni, ale czy Kościół jest od tego wolny? Zadaliśmy sobie to pytanie? Wiecie, Kościół w moim rozumieniu, Kościół to są ludzie. Nie wiem jak w waszym rozumieniu, ale w moim rozumieniu Kościół to są ludzie. Amen? A jako ludzie żyjący jeszcze przy świecie, którzy muszą funkcjonować z ludźmi ze świata, często nie jesteśmy wolni od pewnych rzeczy. I choćbyśmy sobie tutaj pośpiewali, choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili, musimy się zastanowić nad tym, jak stać się jeszcze większym światłem, jak jeszcze bardziej świecić jak zmieniać swoje życie tak, aby inni widzieli, że ono się zmienia. Nie tylko w przyśpiewkach, ale po prostu, żeby funkcjonować tak, jak Bóg chce tego, abyśmy my funkcjonowali. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czego się nauczyłem w ubiegłym tygodniu? W ubiegłym tygodniu wyrzuciłem wszystkich, wszystkich ze znajomych, Wszystkich, ale wszystkich tych, którzy siali jakiekolwiek rzeczy negatywne w stosunku do innych ludzi na Facebooku. Chcę wam powiedzieć, usunąłem i ta, i ta moje usuwanie nie było wolne od liderów kościoła. Różnych liderów z różnych kościołów. Ba, nie było wolne od usuwania niektórych pastorów. Niektórych już dawno wyrzuciłem, ale niektórych zdecydowałem się wyrzucić w tym tygodniu. Dlaczego? Ponieważ niektórzy twierdzą, że głoszą prawdę i tą prawdą zabijają innych ludzi. Głoszą prawdę i tą prawdą biorą w całym internecie, pokazują swoją wyższość nad innym człowiekiem, który być może czegoś nie rozumie na dzień dzisiejszy. Tą prawdą próbuje się, wiecie, zakryć jakieś, jakąś małość swojego życia. Tą prawdą. I nie ma mojej zgody i wierzę w to, że w waszym życiu też nie ma na to zgody, aby wchodzić w takie rzeczy. Wiem, że większość z Was korzysta z Facebooka. Zastanówcie się nad tym, co udostępniacie. Zastanówcie się, jakich ludzi słuchacie. Zastanówcie się, co oni piszą, co piszą o innych. Byłem kiedyś na pewnym szkoleniu, na którym pastor, który prowadził to szkolenie, potrafił zweryfikować ludzi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia i takich, którzy od razu nadają się do odstrzału. I robił to w prosty sposób. Pytał się o ich pastorów. Zadawał pytania na temat pastora, który, który jest nad tym człowiekiem. I ludzie, którzy zaczynali od negatywnych rzeczy, od razu byli wykopani. Na dzień dobry ludzie przyjechali, naprawdę zrobili setki kilometrów po to, żeby przyjechać na to szkolenie, a ten człowiek mówi, ty nie bierzesz udziału w tym szkoleniu. Dla ciebie jest szkolenie, inne szkolenie, które będzie przygotowane za jakiś czas. Od tego zaczynał. Bo jeżeli nie masz szacunku do ludzi, którzy stoją nad tobą, czy to jest szef, czy to jest pastor, czy ktokolwiek inny, to nie będziesz miał szacunku do innych ludzi. I czy się z tym zgadzasz dzisiaj, czy się z tym nie zgadzasz? Szacunek jest czymś, co buduje, jest drogą do wolności. Jest drzwiami do wolności. Chcę wam powiedzieć, że Biblia też nie, nie jest głucha na, na hejt. Ktoś powie, a hejt to jest coś nowego. To jest takie nowe wydarzenie. To jest coś, co się dopiero wkrada, wiecie, poprzez internet do naszego życia. Psalm 64, ja go nazwałem psalm o hejcie. Wysłuchaj mnie Boże, pragnę się wyżalić, mówi Dawid. Ochroń moje życie od lęku przed wrogiem, ukryj mnie przed spiskiem ludzi niegodziwych i przed zgrają czyniących nieprawość. Wyostrzyli oni swój język jak miecz, puścili niczym strzały jadowite słowa, by godzić w niewinnego zamaskowanych miejsc. Trafić go z nienacka, bez lęku i obaw. Utwierdzając się nawzajem w służeniu złej sprawie, ustalają, jak w ukryciu pozostawić sidła. Pytają, kto je zobaczy? Szukają krętych dróg, mówią, uzgodniliśmy plan. Ludzkie wnętrze i serce, o jakże niezbadane. Lecz Bóg wypuści swą strzałę, nagle zada im ranę i potkną się o własny język. Pieszkną ci, którzy na nich patrzą. Wszyscy ludzie się tym przestraszą i głosić będą, że to dzieło Boga. Zrozumieją jego czyn. Sprawiedliwy zaś rozraduje się w Panu, w Nim będzie szukał ochrony i szczycić się będą wszyscy ludzie prawego serca. Wow. Kto się zgadza z tym, że to jest samo hejcie? Jak na tą sytuację? Biblia ma odpowiedź na każdy, na każdy nawet najnowszy trend naszego życia. Na każde, na wszystko Bóg ma swoją odpowiedź. Hejt. Wiecie, z Wikipedii wyczytałem, że jest to obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamieszczony w internecie. Działanie w internecie prze, przejawiające złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś. To jest hejt. Ale myślę, że hejt już się troszeczkę rozwinął. To już nie działa tylko w internecie. To od wielu, wielu wieków nie działa w internecie. To działa w naszym życiu. W moim, twoim życiu. To się, wiecie, jak jakiś wirus rozeszło. Jak jakiś wirus. Kiedy wchodzę do kościoła, to chcę... Chciałbym, żeby to było miejsce, do którego wchodzę i czuję się podniesiony, bo już na, na dzień dobry ktoś krzyczy do mnie, Marcin, jak ładnie wyglądasz. Wiecie, to powiedziałem dla fanu. Ale że Marcin, jak fajnie Ci widzieć, jak dobrze, że jesteś. Fajnie, że jesteś, naprawdę, naprawdę cieszę się z tego, że jesteś, ponieważ chcę coś od Ciebie wziąć. A tymczasem często jest tak, że o ile dobrze zostanę przywitany, o tyle za chwilę zostanę zaatakowany. I nie tylko ja tak mam, ale ludzie, którzy będą cokolwiek robić w kościele, zawsze będą atakowani. Diabeł zawsze atakuje tych na pierwszym froncie. Zgadza się? Może nie powinienem tego mówić, ale to powiem. To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ale cieszę się z tego, że Jurek Owsiak się nie poddaje. Cieszę się, że wrócił, że będzie jeszcze silniejszy, że zrobi jeszcze więcej Głęboko w to wierzę, bo wiem, jak wiele razy to funkcjonowało w moim życiu, że w momencie, kiedy już mówiłem dość, już więcej nic nie będę robił w kościele. Kończę swoją przygodę. Wiecie, usiądę sobie w ławce, w ławce napiszę na krzesełku Marcin i co tydzień będę siedział w tym krzesełku i będę patrzył i będę oceniał, jak robią to inni ludzie. Miałem kilkukrotnie taką myśl o tym, żeby to zrobić. I myślę, że ci, którzy są tutaj w tym miejscu i którzy służą w w tym kościele, na pewno też nie raz przechodzili przez coś takiego. Przechodzimy przez takie rzeczy. Ale mamy Boga. Mamy wspaniałego Ojca w niebie, który powiedział swoją ręką Cię nakrywam. Będę Cię chronił. Wiecie, jako ludzie mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę? Możemy robić, co chcemy. Jak korzystasz ze swojej wolności? Jak korzystasz ze swojej wolnej woli? Możesz pomyśleć sobie tak, Marcin, nie wiem, co ode mnie chcesz. Mnie to nie dotyczy. Ja jestem wolny od hejtu. Kto, kto, kto tutaj jest wolny od hejtu? Kto mówi, że jest wolny od hejtu? Są tacy ludzie, którzy podniosą rękę, jestem wolny od hejtu, wow. Nie widzę entuzjazmu. Kochani, nie jesteśmy wolni od hejtu. Nie jesteś wolny od nienawiści. W twojej pracy, w szkole, jako mały chłopak, wiecie, chodziłem do podstawówki i byłem taki nie za wysoki, nie za chudy byłem zawsze. Wczesne lata szkoły podstawowej. Miałem może 7-8 lat. Nie byłem wolny od nienawiści. Koledzy popychali mnie. Musiałem ciągle udowadniać coś. A teraz, kiedy mam 32 lata, myślicie, że jest inaczej? Nie jest inaczej. Spotykam się z aktami agresji, spotykam się z aktami nienawiści, spotykam się z aktami obmowy i plotkowania. Żyję w kościele, jestem tu, służę, ale nie jestem od tego wolny. Zastanawiamy się czasami nad tym, co my w ogóle śpiewamy? Zastanawiamy się nad tym? Kto jest z nas ekspertem od wszystkiego? Przyznać się, chętnie zatrudnię. Wiecie, w tych naszych ocenach poszliśmy tak daleko, ale tak daleko, i teraz mówię o Kościele, tak daleko, żeśmy poszli, że wydaje nam się, że jesteśmy ekspertami od wszystkiego. Wygłaszamy opinie na wszelkiego rodzaju tematy, o których czasami nie mamy zielonego pojęcia. Wyobrażacie sobie, że pastor podnosi jakiś teologiczny problem i człowiek, który nigdy w życiu nie miał nic, nic związane z teologią, oprócz tego, co przeczytał na Facebooku, Przychodzi do niego i go poucza? Wyobrażacie sobie takie rzeczy? Ja sobie wyobrażam, bo stykam się z takimi sytuacjami, że ludzie przychodzą i kompletnie nie mając zielonego pojęcia ani zero zastanowienia nad czymkolwiek, jeżeli chodzi o daną sferę życia, przychodzą i próbują cię nauczać. Jesteśmy ekspertami od wszystkiego? Ufamy ludziom, którzy są w koło nas, którzy nam przewodzą, którzy o nas dbają, którzy nam ufają, którzy powierzają nam jakieś odpowiedzialności. Zadaj sobie pytanie, czy ty ufasz ludziom. Bo jeśli odpowiesz sobie tak, ufam ludziom, ufam, ufam, że kierunek, w którym idę, jest dobrym kierunkiem, że idę za właściwą osobą. Jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to będziesz wolny od krytyki. To będziesz wolny od takich rzeczy. Wiecie, wczoraj mi się ten przykład, tak, tak fajnie mi się, tak dobrze mi się zrobiło, kiedy leciałem samolotem. Leciliśmy samolotem. Nie to, że się chwalę, że wczoraj leciałem samolotem, ale, ale tak dobrze mi się zrobiło, bo pomyślałem sobie, że Jesteśmy na wysokości 10 tysięcy metrów? Na takiej wysokości? Wiecie, koło tylko chmurki, ładne, ładne widoki. Pięknie, żona kochana moja obok mnie. Mówię, mm, wow, jestem w niebie. I wtedy przez moment pomyślałem, co by było, gdyby nie było samolotu. Tylko nagle znajduję się na 10 tysiącach metrów razem z moją wspaniałą żoną. Ale co się wtedy dzieje? Pewna śmierć. Nie byłoby co zbierać. Nie wiem, czy by nas znaleźli w obszarze 30 kilometrów poroz, porozrzucanych. Ten samolot w pewnym rodzaju był moją ochroną. Byłem wolny, wiecie, czułem się wolny, ale wiem, że gdybym otworzył drzwi i wyszedł stamtąd, to by było po mnie. I tak samo jest z nami, jesteś w kościele. Jesteś w kościele, który jest twoją ochroną. Jesteś w kościele, w którym możesz czuć się wolny, w którym możesz czuć się swobodnie, ale jeżeli wyjdziesz poza prawo, sam dla siebie będziesz zgubą. Nie wiem, czy to był dobry przykład, ale mnie, mnie przekonał. Wiecie, jest taka zasada siania i zbierania. Wszystko, co zasiewasz, będziesz zbierał. Amen? O tym mówi Biblia, popatrzcie, Galacjan, 6 rozdział, wersety od 6 do 9. A ten, którego się naucza Słowa Bożega, Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego,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 Możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać. Ja mówię Ci po to, żebyś się nad tym zastanowił. Jesteś zbiorem wielu rzeczy, które czyniłeś i dzisiaj zbierasz to. I to jest niesamowicie istotne, jeśli chodzi o nasze życie. Ale jest wyjście z tego. Wiecie, co jest największym problemem ludzi, ludzkości? To, że ludzie nie kochają siebie. Ludzie głoszą, że kochają innych ludzi. Ludzie głoszą z wielką pasją, że kochają Chrystusa. Ale ludzie nie kochają samych siebie. Kiedy pokochasz siebie takim, jakim jesteś, takim, jakim Bóg cię stworzył. A Bóg, kiedy cię stworzył, powiedział, że jesteś jaki? Że jesteś dobry, cudowny, wspaniały. Jeśli nie pokochasz siebie takim samym, to twoje życie nie, nie ma szansy na to, aby być zdrowe. Uzdrowisz swoje życie, kiedy pokochasz naprawdę siebie. I to jest sekret, który Wam dzisiaj, który wam dzisiaj za darmo powiedziałem. Z łaski. Ale to jest coś, że wiecie, my zaczynamy od ciężkich rzeczy, chcemy wejść w wielkie rzeczy, ale często nie kochamy samych siebie. I to jest ogromny problem ludzkości. Jak pokochasz siebie, to uzdrowisz swoje życie, a przy okazji przestaniesz dokuczać innym ludziom. Tak mam napisane. Pokochaj samego siebie, a wtedy uzdrowisz swoje życie, a przy okazji przestaniesz dokuczać innym ludziom. Wow, twarde, mocne. To jest taki moment refleksji też nad naszym życiem. Myślę, że na, naprawdę, że jeżeli, jeżeli wyciągniesz coś z tej sytuacji, która się wydarzyła w Gdańsku, jeżeli chcesz się nad tym pochylić, bo nie musisz, ale jeżeli chcesz, jeżeli chcesz coś wynieść dzisiaj z tego kazania, chcesz coś wynieść z tego przesłania, które bardziej wam mówię, to możesz to zrobić. Mówiłem wam na początku, ja nie rozumiałem kazania pastora w zeszłym tygodniu, ale dzisiaj doskonale je rozumiem. Dlatego, że byłem otwarty przez cały tydzień na to, żeby Bóg do mnie mówił żeby pokazał mi rzeczy i sfery, w których pewnych rzeczy nie rozumiałem. Wiecie, to jest moment refleksji. Pamiętacie taki zespół dżem? Kto pamięta zespół dżem? Sprawdzimy, jak młodzi jesteście. Pamiętacie tego człowieka, który tam śpiewał? Jak on się nazywał? Rysiek. Rysiek Grill. To jest człowiek, który miał skończone 7 klas. To jest człowiek, który nigdy nie uczył się śpiewu. Ale jego, jego głos był tak przeszywający, był tak pełen emocji, był tak pełen i wyrazisty, że nie wiem jak wy, ale jak ja słucham muzyki dżemu z tamtych lat, to do dzisiaj mam ciary. Jestem młodym człowiekiem, a te teksty mówią do mnie, jakbym, nie wiem, jakbym jadł najlepsze jedzenie na świecie, czyli pizzę. Wiecie, on napisał pewną piosenkę. Nie chciałem wam, nie chciałem wam puszczać tej piosenki, żebyście nie, się nie popłakali, ale tekst tej piosenki jest następujący. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen wolności moja śniłem, że wziąłem z Tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc, księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy pod. O wiktorio, moja wiktorio. I tutaj od razu mówię, że on nie śpiewał o jakiejś tam wiktorii. Moja żona tak mówi. Co ty? Przecież on śpiewa tam o jakiejś wiktorii. Wiktoria <grych> z łaciny zwycięstwo. Dlaczego mam Cię tylko w snach? wolności moja ty wiktorio opanuj w końcu cały świat. O, gdyby tak wszyscy ludzie mogli przeżyć taki jeden dzień, gdy wolność wszystkich ludzi zbudzi i powie, idźcie tańczyć, to nie sen. O wiktorio, moja Wiktorio, o Wiktorio ma. Wiecie, to jest bardzo przejmująca piosenka. Bardzo przejmujący tekst. Rysiek Ryl pisze tę piosenkę i śpiewa ją w momencie, kiedy jest uzależniony od heroiny. Wiesz, Marcin, wow, o czym ty teraz mówisz? Tutaj mówiłeś o hejcie, o nienawiści, a teraz, teraz mówisz o heroinie. Ja jestem wolny od heroiny, jestem wolny. Nawet papierosów nie palę. Piję okazyjnie albo nie piję wcale. Chodzę do kościoła. To mnie nie dotyczy. To był człowiek, który miał wolną wolę. Sam podejmował decyzję. To, że się uzależnił, to jest wynik tego, jakie decyzje podejmował. Ale w momencie krytycznym śpiewa, śpiewa o wiktorio, o wolności. Ja myślę sobie, że on śpiewa to do Boga, że on krzyczy do Boga, jakkolwiek on go rozumiał, jakkolwiek on jest tutaj określony. Śpiewa wolność, wolność, potrzebuje wolności, chociaż jeden dzień wolności, chociaż jeden dzień wolności, jeden, tylko jeden dzień. I wiecie, ja też śpiewam tą pieśń. Chcę być wolny od nienawiści, chcę być wolny od hejtu, chcę być wolny od wszelkich osądów, chcę być wolny od pewnych, od pewnych ocen innych, chcę być wolny od tego, Chcę mieć wolność. Gdy wolność wszystkich ludzi zbudzi i powie idźcie tańczyć. Wow. I to jest to, o czym ja mówię od tylu, od takiego czasu. <głos> wolność to taniec. Wolność to tehillach. Radujemy się, chwalimy Boga. To jest wolność. Całym sobą, tak jak Ania mówiła na początku. Ciało, duch, dusza. Angażujmy w to. Bądźmy wolni. Hejt zniewala. Zaproszę zespół. Chciałbym się z wami modlić dzisiaj o to. Chciałbym się modlić o te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. Chciałbym się modlić o wasze potrzeby. Chciałbym się modlić o to, o jedność w naszym Kościele. Chciałbym się modlić o pokój. Chciałbym się modlić o to, o to wszystko, co Jezus chciałby, aby, aby tutaj zapanowało. Może dzisiaj do końca nie wiem, co to jest. Ktoś powiedział, kiedyś nie odkryjesz nowych lądów, kiedy będziesz płynął i, i, i nie zobaczysz tylko i wyłącznie morza bez brzegu. Być może płyniemy, jeszcze nic nie widzimy, ale Bóg gdzieś nas prowadzi. Ja w to głęboko wierzę. Jezus nagi na krzyżu poniósł wszystko to, co nas zniewala, oddziela od prawdziwej wolności. Abym ja mógł doświadczyć Jego chwały, abyś Ty mógł doświadczyć Jego chwały. Dwunasty rozdział listu do hebrajczyków mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Już to kiedyś mówiłem, ale... Wiecie, ludzie byli krzyżowani nago. Chrystus wisiał nago na krzyżu. Ludzie podchodzili do krzyża, do Jezusa i śmiali się z Niego. Krzyczeli obraźliwe rzeczy w Jego stronę. Jezus też był ofiarą hejtu. Ale wiecie, On inaczej niż my sobie z tym poradził. On to wszystko wziął na siebie. I umarł po to, abyśmy my mieli w tym wolność. Skorzystaj z tej swojej wolnej woli w taki sposób, abyś miał od tego wolność. Abyś w pewnym momencie usiadł i powiedział, ja jestem od tego wolny, zrobiłem z tym porządek. I wiem, jestem przekonany o tym, że wszyscy jak tutaj siedzimy, musimy zrobić rachunek sumienia, musimy zrobić pewną refleksję, jeżeli chcemy zmieniać to miejsce, jeśli chcemy zmienić wszystkie zależności w Kościele, jeżeli chcemy zbudować jedność, zacznijmy od siebie. Ty zacznij od siebie, ja zacznę od siebie. Potem zrobimy to w Kościele, a później widzimy silniej i będziemy po raz kolejny zdobywać ludzi dla Chrystusa. Jeśli myślisz, że zrobimy to wrzucając w siebie siekierami, chcę Ci powiedzieć, nie zrobimy tego, jak będziesz rzucał brata siekierą. Nie zrobimy tego. Bracia i siostry, nie zrobimy tego. Zacznij od siebie. Pierwszy Jana, rozdział siódmy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Widzicie to? Jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy z sobą. Potrafimy rozmawiać, kochamy się, pomagamy sobie, podnosimy innych, kiedy im jest gorzej, kiedy upadają, kiedy jest im źle. To możemy zrobić tylko i wyłącznie mając relację z Chrystusem. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy przychodzisz do Jezusa, prosić go o wybaczenie, Bóg przychodzi i mówi do Ciebie: Ja Ci mogę przebaczyć, ja mogę Cię oczyścić, ale środek, jakiego ja używam, aby Cię oczyścić, to jest moja krew, bo tylko ona ma moc oczyścić się z grzechu. Jezusa krew, drogocenna krew. Kocham to słowo. Drogoście kupieni. Drogoście kupieni, bo przez świętą krew Jezusa Chrystusa w niej jest odkupienie. Ona nas oczyściła, to On umarł po to, żebyś tym mógł żyć. Nie wiem, czy to kazanie było do Ciebie, ale na pewno było do mnie. Chcę zmieniać swoje życie. Chcę stawać się innym, lepszym człowiekiem. Jeśli masz takie samo pragnienie, to zapraszam Cię. Będziemy się o to modlić. Na koniec chcę Wam tylko powiedzieć, że kiedy czytamy historię o synu marnotrawnym, a właściwie o dwóch synach, młodszy syn przychodzi do ojca i mówi, oddaj mi to, co się do mnie należy. Oddaj mi wszystko to, co po śmierci Twojej dostanę. Nie wiem, czy to widzicie, czy tego nie widzicie, ale na tamten czas to był język nienawiści. On przyszedł do swojego ojca, który jeszcze żył i wbił mu niejako nóż w plecy. Powiedział, chcę, żebyś już umarł, bo ja potrzebuję tych pieniędzy. Chcę skorzystać ze swojej wolności, chcę skorzystać ze swojej wolnej woli teraz, w tym momencie, chcę to zrobić. Ojciec był na tyle ogarnięty, że mu to dał. Myślę, że ojciec, który symbolizuje Boga Ojca, on wiedział, jak to się skończy. I mówi, idź. Oddał mu wszystko, mówi, idź. Masz wolną wolę, masz wolność. Możesz z nią zrobić, co chcesz. Jak dzisiaj tutaj siedzisz, możesz z nią zrobić, co tylko chcesz. Ale konsekwencje będziesz ponosił ty. Młodszy syn po jakimś czasie wraca. I teraz apeluję o to. Miejmy tą postawę. Ludzie będą nas ranić, będą nas zawodzić, będą o nas mówić, będą plotkować, będą nas szykanować, ale nie odpowiadaj złem za zło, tylko zło dobrym zwyciężaj. Syn wraca i ojciec nie mówi, a nie mówiłem? Syn wraca, a ojciec go przytula, mówi, kocham Cię. I wierzę w to, że dzisiaj jest ten czas, kiedy Bóg mówi dzisiaj to samo. Jeśli chcesz się o to pomodlić, to zapraszam Cię. Będziemy się modlić. Niech Was Pan Bóg błogosławi.